Proszę znaleźć Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Będziemy przez kilka minut rozmawiać o tym, co Bóg przez Jezusa czynił w życiu każdego chrześcijanina. Jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Jest w Biblii informacji o tym, jak my mamy postępować, ale Biblia nie jest przede wszystkim o nas. Nie, nie my jesteśmy bohaterami Biblii, lecz i bohater Starego Testamentu i bohater Nowego Testamentu jest Jezus z Nazaretu. I główne przesłanie Pismo Świętego nie jest, Stań się lepszym człowiekiem, lecz jest to, że nie jesteś w stanie zmienić się. Jezus jest w stanie ci zmienić. Uwierz w Jezusa. Więc będziemy teraz starać się rozmawiać o tym, co Bóg robił w życiu każdego chrześcijanina, aby nas zmienić, mając nadzieję, że skupiając się na tym, będziemy obudzeni, aby jeszcze raz chwalić Boga za to, co On robił. I słuchając o tym, co Bóg czynił, aby nas zmienić, to też ma wzmacniać nasza wiara, karmić nasza wiara, żebyśmy wychodzili stąd wierząc, że ten Bóg, który czynił te rzeczy, będzie mi błogosławić w tym tygodniu i w tym roku 2022 więc o tym będziemy robić. Powstajmy, chciałbym jeszcze raz szybciutko modlić się, zanim zaczynamy. Panie, kiedy otwieramy Twoje słowo, potrzebujemy Ciebie. Prosimy Cię, żebyś przez moc Ducha Świętego jeszcze raz otwierał nasze oczy, otwierał nasze uszy, żebyśmy mogli lepiej poznać Twoja fała. Lepiej poznać, jak wielka jest Twoje dzieło wobec nas. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dałem kazanie tytułu Historia Bożego Narodzenia i Historia Twojego życia. Jak brzmi Twoja historia? Twoja historia. Czy jest to historia porażki? Czy jest to historia Twojego zwycięstwa Czy jest to tragedia? Czy zostałeś wykorzystany przez los i przez innych? Bardzo lubię opowieści, historię, Bardzo lubię czytać biografię. W tej chwili słucham audiobooka, który jest biografią jednego z najbardziej znanych i szanowanych generałów w historii Stanów Zjednoczonych. Robert Lee walczył w kilku wojnach, ale jest najbardziej znany z tego, że był głównym dowodzącym wojsk Konfederacji w wojnie domowej. I autor biografii przedstawia jego historię tak, że Robert Lee został ukształtowany przez jedno wydarzenie, które miało miejsce w jego życiu, kiedy miał on sześć lat. Według autori tej biografii nie da się rozumieć tego człowieka. Nie da się zrozumieć, czemu on podejmował te decyzje, które podejmował. Nie da się rozumieć, czemu on zachowywał się tak, jak się zachowywał. Jeżeli nie rozumiesz tego, co miało w jego życiu, kiedy miał sześć lat. Ojciec Roberta był niesamowicie znanym bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, i kiedy młody Robert miał 6 lat, jego ojciec porzucił ich rodzinę. Wiadomo, że człowiek jest kształtowany przez wiele czynników, ale w niektórych historiach jest jeden czynnik tak ważny, tak wpływowy, że sam zmienia całą historię. I w przypadku Roberta Lee ten czynnik był bardzo negatywny. I nie tylko negatywny, ale proszę zauważyć, że to nie jego wybór, nie jego działanie, jest to coś, co zostało mu zrobiony. I ten czynnik zmienił wszystko. Wydawał owoce w jego życiu przez kolejnych 60 lat. Ale powiem wam drugą historię. Powieść Wiktora Hugo pod tytułem Mędznicy. Jej główny bohaterem, Jean Valjean, był przestępcą, który był dumny ze swojego stylu życia. Kiedy wyszedł z więzienia i nie miał dokąd pójść, nie miał co jeść, nie miał pracy, był Przyjęty do domu przez krzędza. I w nocy wymyka się z domu, zabierając ze sobą srebrną zestawą stołową. I w ciągu następnych kilku godzin zostaje złapany przez policję i zwrócony krzęzu. I w tym momencie ksiądz patrzy na przestępcę i mówi: Wrzułeś srebro, które ci dałem. Dlaczego nie wrzałeś świeczników? I daje mu resztę zestawu. Żon nie musi wrócić do więzienia, jest wolnym człowiekiem, ma teraz wystarczająco dużo pieniędzy, aby rozpocząć nowe życie. I ta miłość ze strony krzędza, ta wielka łaska, która została mu okazana, to nic takiego nie miało wcześniej miejsca w jego życiu. On nie był w stanie to rozumieć. I coś w nim pęka. To jedno wydarzenie zmieniło jego życie. Od tego dnia ma on pragnienie, aby okazywać ludziom miłość i łaskę, starać się błogosławić innym. Jean Valjean został ukształtowany przez wiele czynników, ale jeden z nich miał na niego o wiele większy wpływ Ni wszystkie inne razem rzęty. I znowu nie jest to coś, czego On dokonał, ale coś, co zostało zrobione Jamu. I teraz podsumując dzisiejsze kazanie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jest jedno wydarzenie w Twoim życiu, w Twojej historii, które jest ważniejsze i bardziej wpływowy niż wszystkie inne czynniki, które współpracowały, aby Ciebie kształtować. Co to za wydarzenie? Wtedy, kiedy my chodziliśmy w ciemności, w kłamstwie, w szlepocze, w buncie przeciwko Bogu, Bóg zlitował się nad nami i ingerował w nasze życzy aby nas zmienić. Bóg wszedł w ciemność, aby zmienić Twoją historię. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, czytamy od wersetu dziewiątego. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał,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 i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy fałę Jego, fałę, jako ma jedyny syn od ojca, pełny łaski i prawdy. Czytamy: Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. My, którzy byliśmy daleko od Boga z powodu naszego grzechu, staliśmy się tak bliscy Bogu, jak dziecko jest swojemu rodzicowi. Ta transformacja, ta zmiana w naszej historii jest tak ekstremalna, jest, jest traktowany jako nowy początek, nowy narodziny, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ten fragment mówi o tym, że Bóg przyszedł do nas, Słowo czałem się stało, ale ten fragment także mówi o Nowym Narodzeniu, o tym, że pewni ludzie, nie wszyscy, stają się dziećmi Bożymi. Czyli ten fragment łączy historię Bożego Narodzenia i Twoją historię osobistą. Słowo ciałem się stało po to, aby ingerować w Twoje życie i całkowicie zmienić kierunek Twojej historii. Dzisiaj rozmawiamy o wielką zmianą w Twojej historii. Ekstremalna przemiana, której nie możemy lekceważyć. Ta, ta zmiana ma być przez każdego chrześcijanina traktowana jako najważniejszy moment w jego życiu. Moment, w którym zmieniłeś się Jego tożsamość. To, że Bóg zaingerował w Twoją historię i Ciebie zmienił, jest ważniejszy niż wykształcenie, ważniejszy niż małżeństwo, ważniejszy niż rodzicielstwo, ważniejszy niż naród, z którego pochodzisz. I nie jest ważne tylko to, że Bóg dał ci nową tożsamość, lecz Bóg chce, żebyś rozpoznał, że masz nową tożsamość i żebyś żył zgodnie z tym. Świat dookoła nas nieustannie mówi nam, kim my jesteśmy. Szatan także chętnie by umieścił w twojej głowie i sercu kłamstwo na temat tego, kim ty jesteś ale my mamy Słowo Boże, który jest naszym standardem. Nie własne serce, nie własny umysł, nie nasze emocje, lecz Słowo Boże mówi, kim my jesteśmy. Nasza historia jest opisana w Biblii. Proszę znaleźć pierwszy list Piotra, drugi rozdział, Kupimy się na werset dziewiąty, ale będę czytał od szóstego wersetu. Jest niesamowity ważny, żebyśmy rozumieli, jak wielka, wielki był nasz problem. I jest niesamowity ważny, żebyśmy rozumieli, jak wielki był Boży ratunek ale dzisiaj skupimy się na tym, kim my jesteśmy po nowym narodzeniu. Czyli liczy na to, że już wiemy, od czego Bóg nas zbawił, a teraz będziemy skupić się na tym, do czego nas zbawił. Kim jesteśmy teraz po tej transformacji. Czytam od szóstego wersetu. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na Sionie kamień węgielny, Wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzyczy, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucił budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia, skałą zgorszenia. Dla tych, którzy nie, nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Leć, Wy! Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Do czego? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Nowa tożsamość chrześcijanina jest opisana przez cztery wspaniałe tytuły. Rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Pierwszy brzmi rodem wybranym. Jak mamy rozumieć to, że jesteśmy wybrani przez Boga? Niektórzy wyjaśniają, że Bóg, który zna przyszłość, spojrzał w przyszłość, zobaczył, którzy ludzi go wybiorą i wtedy szybciutko, zanim oni się narodzili, to on wybrał ich. Ale to jest takie wyjaśnienie, które bierze Słowo Boże i zmienia je tak, że ma teraz ono odwrotne znaczenie od tego, co jest napisane. Drugie wyjaśnienie jest takie, że Bóg który widzi serce człowieka, szuka po całym świecie tych, którzy mają w sobie dobroć, iskrę miłości, wyjątkową szczerość. I Bóg wybiera dla siebie najlepszych, tych, którzy mają w sobie więcej dobra niż inni. To też musimy odrzucić. I musimy przyjąć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 aby zawstydzić to, co mocny i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzony, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Czemu? Aby żaden człowiek nie helpił się przed obliczem Bożym. Bóg nie wybrał dla siebie najlepszych, ani tych, którzy na to zasłużyli w jakiś sposób. W takich przypadkach chrześcijanie mogliby czuć pychę. Absolutnie nie może być to tak, że Bóg, wybrał, Bóg nas wybrał, bo rozpoznał w nas coś wyjątkowego. Albo że Bóg nas wybrał, ponieważ rozpoznał, że i tak my wybierzemy Jego. Nie. Nauczanie o wybraniu wyklucza pychę człowieka i podkreśla hojność dawcy, tak jak w historii Jean Valjean. Ksiądz okazał mu łaskę nie z powodu, powodu iskry szczerości czy iskry miłości w nim, ale całkowicie z łaski. Chrześcijanie znajdują się w nowej kategorii Kategorii, kategorii bardzo błogosławionej. Zostali oni wywyższeni aż do nieba. I jest niezbędny, abyśmy rozumieli, że nasza nowa pozycja, rola, godność nie są naszą zasługą. Dlatego, kiedy Piotr opisują ważną, nową tożsamość Chrześcijanina, to zaczyna od informacji, że Bóg nas wybrał, ta transformacja nie jest naszą zasługą, lecz jest to Boże działanie z powodu Jego łaski, z powodu Jego hojności. Proszę, spójrz na nasz werset jeszcze raz i zauważ, że jest napisany w liczbie mnogiej, ale wy jesteście rodem wybranym. Nie, nie ty jesteś, lecz wy jesteście rodem. Każdy chrześcijanin należy do nowego rodu, należy do nowej rodziny, powiedzmy do nowej rasy. Jest nowy naród, w którym są Chińczycy, Afrykanie, Rosjanie, Włosi, ludzi z każdego plemienia. Czy masz w sobie pragnienie, aby przynależeć? aby nie żyć w samotności, aby nie być oddzielonym od tego, co jest naprawdę ważne. Kościół Jezusa Chrystusa istnieje 2000 tysiące lat. W tym czasie wiele królestw powstało i potem upadało. Wielkie imperia powstawały i potem upadały, ale Kościół Boży przetrwa i rozwija. Przez Kościół powstały szpitale, szkoły, uniwersytety. Wdowy i sieroty zostały nakarmione. Po transformacji, która ma miejsce w życiu każdego chrześcijanina, ta osoba należy do ludu Bożego, narodu, który Bóg wybrał dla siebie. Potem czytamy słowa królewskim kapłaństwem, królewskim. Niesamowite jest to, że wywyższony Jezus na swoim tronie bierze nas ze sobą na ten tron. Jezus króluje i w jakimś sensie my razem z Nim. Jezus mówi, zwyczęsy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienie Jana trzeci I jest napisany, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował i nas ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusze. Chrześcijanie są wywyszeni Jesteśmy w Chrystusie, tam w okręgach niebieskich, ale jednocześnie żyjemy tutaj, na tym świecie, Żyjemy wśród ludzi, którzy nie znają Boga. Dlatego jesteśmy nazwani królewskim kapłaństwem. Kościół jest kapłaństwem, przez który Bóg błogosławi ludziom. Naszą rolą jest pośredniczenie w przekazywaniu błogosławieństw Bożych narodom. Przede wszystkim w przekazywaniu dobrej nowiny, ale charakter chrześcijanina także przedstawia Boga światu. Bóg wybrał nas, abyśmy odegrali wyjątkową rolę. Jednocześnie w Jezusie jesteśmy wywyszeni w okręgach niebieskich a jednocześnie żyjemy na tym świecie. I Bóg będzie działał przez nas, aby błogosławić narodom i ludzi dookoła nas. Po trzecie, mamy tytuł narodu świętego. Co oznacza to święty? To znaczy poświęcony Bogu. To ci, którzy są oddzieleni od pozostałych, aby cieszyć się Jego szczególną obecnością, Jego przychylnością. Kiedy mówimy, że Bóg kocha wszystkich, musimy być ostrożni. To prawda, że Bóg kocha wszystkich, ale Bóg nie kocha wszystkich w ten sam sposób. Bóg kocha tych, którzy należą do Niego, w wyjątkowy sposób, w radykalny inny sposób. Bóg ma relacje z nimi na podstawie przymierza, nowego przymierza. Ta przymierza opisuje, jak wygląda jego relacje z tymi, którzy są uczestnikami nowego przymierza. Na przykład z całkiem czystym sumieniem mogę powiedzieć, że kocham wszystkich członków naszego zboru ale moja miłość do Sara, moja żona, jest wyjątkowa. Jest to prawda, że Bóg kocha wszystkich. Ale czasami, kiedy ludzie ze świata słyszą te słowa, to oni myślą, że nie muszą się upamiętać. Nie muszą odwrócić się od grzechu. Ponieważ obojętnie jak żyją, to Bóg jest takim sympatycznym dziadkiem w niebie, który jest tak ślepy i głuchy, że kocha wszystkich jednakowo. Tak nie jest. Ci, którzy narodzili się na nowo, którzy są dziećmi Bożymi, są święci w innej kategorii. Nie jest tak, że pewnego dnia po śmierci po czasze w czysu, stają się oni święci. Nie. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa chrześcijanin jest święty od momentu nowego narodzenia. Po czwarty i ostatnie. Ludem nabytym. Ludem nabytym. Chrześcijaninie, jesteś jego własnością. Zostałeś odkupiony przez cenny krew Jezusa i należysz nie tylko do kościoła, nie tylko do nowego narodu, ale posłuchaj, ty należysz do Boga. Jesteś Jego własnością. Nie bardzo dobrze znaczy mnie, ale czy wiecie, ile rzeczy na tym świecie podobają mi się, ile lubię, ile kocham? Sporo. Góry, ocean, sarny, wiewiórki, kawę, pierogi ruskie, świeży chleb z masłem, przyjaciół, nasze mieszkanie, mój własny łóżko. Tyle jest wspaniałych rzeczy na tym świecie. Ale Sara jest moją żoną. Jest ona w innej kategorii. W moim sercu wszystkie te inne rzeczy, które kocham są niżej od niej. Aby uratować jej rzeczy, ja bym mógł zrezygnować ze wszystkich tych materialnych rzeczy, nawet z własnego życia. I jeden z powodów, dla którego Bóg dał nam małżeństwo, jest po to, żebyśmy trochę lepiej rozumieli Jego podejście do Kościoła. Kościół nie bez powodu jest nazwany oblubienicą Jezusa. Moja niedoskonała miłość do Sary, moja radość, kiedy patrzę na nią, kiedy myślę o niej, o wszystkich naszych przygodach razem, Bóg w jeszcze bardziej doskonały sposób kocha swój Kościół. Raduje się ze swego ludu, który należy do Niego, który jest Jego własnością, który kupił dla siebie. Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, On zbawi będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie, tak jak się weselą wyświęta. Jest On świadomy twojej niedoskonałości, ale pomimo niej On raduje się z ciebie. Kiedy On patrzy na ciebie, to On się raduje. Weseli się z Ciebie, tak jak weseli się w święta. Chrześcijaninie, tak teraz wygląda sytuacja, w której jesteś. Jesteś wielcy błogosławiony z powodu tego, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Twoje życzy, twoja historia jest jak dobra książka. W każdej dobrej opowieści jest jakiś konflikt, jakiś problem, do którego jest potrzebny bohater. Jeżeli problem jest mały, to poradzi sobie były jaki bohater. Ale w niektórych książkach ten pro problem jest naprawdę wielki lub wyjątkowo ohydny. I my mamy taki problem. Grzech. I zło w sercu każdego z nas są gorsze, niż my myślimy i są głębsze, niż my myślimy. Dlatego bez wielkiego bohatera nie ma dla nas ratunku. Nie ma mowy. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty. Podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Narodził się największy bohater, jakiego świat kiedykolwiek znał. Przyszedł do nas, mocarz, rycerz, przyszedł na ten świat, aby zmienić Twoją historię, historię każdego chrześcijanina. I ta książka, w której jest historia każdego chrześcijanina, ma dwie części. W jej pierwszej części byłeś definiowany przez takie czynniki, jak patologiczna rodzina, przez twoją niepełnosprawność, przez twoje własne zboczenia i porządliwości. Szlepy, błądzący w ciemności oddzielone od Boga, który jest życzem. Ale prawdziwe światło przyszło na świat. On zaingerował w twoją historię i on cię zmienił. I teraz to, co kiedyś cię definiowało, już cię nie definiuje. Tak jak Adam nadał imiona wszystkim zwierzętom w ogrodzie Eden, tak teraz ty należysz do Boga i Bóg daje ci nowe imię. Bóg mówi, kim my jesteśmy. My jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności, do cudownej swojej światłości. Amen. Gdy słuchałem usługi brata, to pomyślałem, że powiem o tym. Ja po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem tego Bożego Wybrania, i chciałbym Wam o tym powiedzieć. Gdy myślę o tym przykładzie tego Jean Valjeana, który został obdarowany w taki sposób miłością tego księdza. Rozumiem, że inicjatorem i tym, który zapoczątkował to dzieło w życiu tego Jean Valjeana był ten ksiądz. Ale tak myślę, że gdyby ktoś inny był na miejscu tego Jean Valjeana, mógłby coś innego z tym zrobić. Mógłby nie, nie wziąć tej miłości. I w tym sensie jakby... Wiele rozmów przeprowadziłem z, z braćmi o tym, że Bóg wybiera nas i żadna w tym nasza zasługa. I ja to rozumiem. Tu się zgodzę, tak? Ale ciągle tego nie rozumiem, tej nauki, że no my tutaj w ogóle nie, nie mamy nic do powiedzenia, nic do wyboru. I wiem, że Różnie rozumiemy. Pośród nas, gdyby tak dać karteczkę każdemu i napisałby, jak rozumiesz te sprawy, to myślę, że mielibyśmy różne zdania. I myślę, że to jest temat dość ważny. Tak? Także bardziej w formie pytania i prośby do tego, żebyśmy ten temat kiedyś lepiej przerobili, tak? żebyśmy mogli dojść do jedności zrozumienia jak to rzeczywiście jest. To może tyle. Dziękuję bardzo. Obawiam się, że nie dojdziemy do... Ja jestem pełen nadziei i wiary, natomiast mając z tym tematem do czynienia od wielu, wielu, wielu, wielu lat i rozmawiając z zacnymi braćmi, widzę, że to chyba nie jest kwestia takiego, wiecie, zrozumienia, w którym wszystkie przecinki i kropki postawimy w tym samym miejscu i wykrzykniki i tak dalej. Raczej są to kwestie, o których tutaj też chyba jakiś z braci powiedział, które Pismo nam mówi wyraźnie, dobitnie i mówi nam też inne kwestie, które wydają się nam na jakimś etapie naszego życia z nimi nie zgadzać, im zaprzeczać, są pewne rzeczy, które Bóg nam powiedział w taki sposób, że my byśmy chcieli więcej, żeby nam powiedział, żeby nam to lepiej wyjaśnił, żeby nam podał więcej szczegółów. Bóg natomiast powiedział nam tyle, ile uznał za stosowne, by nam powiedzieć i oczekuje od nas wiary w to, co powiedział. Tutaj myślę, że to jest jedna z takich kwestii, w której po prostu wierzymy. To nie znaczy, że zupełnie tego nie rozumiemy. Trochę rozumiemy. Jedni więcej, drudzy mniej, jedni lepiej, drudzy gorzej. Natomiast wiarą przyjmujemy to, co Bóg nam powiedział, czyli że w Chrystusie jesteśmy wybrani, że jest to Jego suwerenne dzieło, z drugiej zaś strony wzywa każdego człowieka, by się opamiętał, by wierzył Ewangelii i na człowieku składa odpowiedzialność za przyjęcie lub odrzucenie. I nie będzie sądził człowieka ostatecznie za to, że go nie wybrał, ale będzie sądził człowieka za to, co zrobił ze światłem, które Bóg mu dał. Więc to są te dwie prawdy, które Pismo nam przedstawia i możemy o tym dyskutować i spotkań nam nie starczy, żeby wszystkie aspekty tych trudnych kwestii omówić. Raczej głośmy jedno i drugie. Głośmy Boże wybranie, głośmy cud Jego miłości do nas, wspaniałość ofiary Chrystusa i tego właśnie, że na tym wszystko się zasadza, w to wierzymy, w to wszystko, mówimy na to amen, w tych pieśniach o tym ciągle śpiewamy, że to On w swojej miłości, wielkości, dobroci nas, grzeszników niegodnych, którzyśmy w żaden sposób nie zasłużyli, nie, niczego nie mieliśmy mu do zaoferowania, przyszliśmy do niego, zgadzamy się z tym bracia, prawda? Więc są rzeczy, co do których jasno się zgadzamy, bo Pismo o nich tak mówi i uwierzyliśmy, i są inne kwestie, które właśnie mówią o naszej odpowiedzialności, o naszej konieczności wiary, o zapierania się samego siebie, brania krzyża, wytrwałości do samego końca i mamy przykłady tych, którzy zeszli z drogi wiary, mamy przykłady tych, którzy odpadli i tak dalej i głowimy się, czy oni byli zbawieni, czy oni nie byli zbawieni, czy oni byli narodzeni, czy nie byli i dyskutujemy i spieramy się i tak dalej, bo właśnie gdzieś tam mamy już swoje wnioski wyciągnięte z tych innych, wielkich prawd bożych. I nie bójmy się tego bracia, że, sobie, że się nie zgadzamy i że się do końca nie rozumiemy w tym wszystkim. Ważne, żebyśmy zgłębiali te rzeczy, ważne, żebyśmy głosili je tak, jak są napisane, a poznamy, jak należy poznać, wiecie, że nie tutaj, nie? Tutaj jeszcze nikt nie poznał, jak należało poznać, a ci, którzy sądzą, że poznali, jak należało poznać, Biblia mówi wyraźnie, jeszcze nie poznali. Więc to nie chodzi o poznanie, bracia, kochani, w takim sensie absolutnego zrozumienia, ja też nie rozumiem do końca, ale wierzę, wierzę w to, co Bóg mówi, Z sercem, wiarą przyjmuję każde słowo, które Bóg mówi i modlę się o zrozumienie i dałby Bóg, żebym wzrastał w tym zrozumieniu i abyśmy my wszyscy, kochani, bracia, wzrastali, Natomiast tego typu tematy myślę, ja osobiście, może macie inne zdanie, ale ja bym nie poświęcał naszych spotkań na dyskusje nad tymi tematami, bo już przerabialiśmy wielu z nas te dyskusje i wiemy, ile one potrafią trwać. I wiemy, że skutki zazwyczaj nie są zachwycające, imponujące i wielce wnoszące. Więc głośmy te prawdy, rozmyślajmy o nich, Módmy się o zrozumienie, i jak chcemy sobie porozmawiać w mniejszym gronie, bo łatwiej o takich tematach się rozmawia, zdecydowanie w dwóch, trzech, niż na takim forum. Takie jest moje, moja rada, jeśli chodzi o ten temat. Tak, ja chciałem tu takie, tak sobie pomyślałem, jak słuchałem. O tych przykładach z książek, czy, czy jakieś tam obrazy czasami są pomocne, żeby coś pokazać. Używamy różnych obrazów, natomiast jest napisane, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, jednorodzonego. Jest prawda obiektywna i subiektywna, że jest prawdą obiektywną jest, że naprawdę Pan Jezus umarł za każdego. Natomiast potem idziemy, każdy z nas ma swoje życie. Były świadectwa cudowne. Dochodzi was Ewangelia, dochodzi nas Ewangelia, zmienia nasze życie, tak jak brat mówił właśnie przed chwilą, Ben. Nie? I te świadectwa, które słyszeliśmy te dwa dni, to, to były świadectwa mocy Bożej, która działa w naszym życiu. I ja tylko tak pomyślałem sobie, że żeby <śmiech> takie słowo... Dwa jeszcze, żeby się ograniczać, czyli każdy zda sam za siebie sprawę Panu, czyli to jest jedna rzecz, trochę chaotycznie będę taki obraz robił, a druga rzecz to jest, żeby żebyśmy mieli umysł ducha, czyli dobrze jest dociekać, badać sprawy, tylko żeby mieć takie doświadczenie, czy odchodzimy w pytaniach, w dyskusjach, w takie filozofowanie, prawda, czy to do czegoś nas prowadzi, tylko o to chodzi, żeby jakby... Żeby, że dobrze jest zgłębiać, dobrze jest badać duchowe sprawy, duchowy wymiar, prawda, że to do czegoś nam potrzebne. Natomiast yy, yy, czasami te dysputy to są takie właśnie próbujące ustalić jakieś status quo, jakieś, jakąś właśnie naukę, prawda, ale pytanie to jest ta zasada ograniczania. Po co ci to, nie? Pytanie, czy jeśli masz doświadczenie zbawienia, głosisz Ewangelię dookoła, prawda, masz rodzinę, bliskich do zbawienia, nie? I teraz... Jak to działało w moim życiu? Przyszła Ewangelia do mojego życia, Pan przyszedł, zamieszkał z łaski swojej i tak ma być dalej. Mamy głosić Ewangelię, modlić się o bliskich nie? i wtedy Pan do nich dociera, więc jakby tutaj myślę, że jest napisane, nie pytaj Pana, kto wstąpi do nieba, nie pytaj, kto wstąpi, prawda? No co jest napisane? No nie pytaj, nie, nie zajmujmy się tym, nie? módlmy się, bo Pan umarł ze cały świat, nie? Czyli jakby to wszystko słowo mówi, nie? więc jakby te nauki, predystynacja czy jakieś tam rzeczy, ja bym tutaj uważał nie? I, i tylko tak chciałem powiedzieć, podzielić się, że te świadectwa były cudowne, że Pan działa w naszym życiu, że to jest moc, to jest Boża moc i jak jest napisane w objawienia, że wspomnij na pierwszą miłość, nie? wspomnijmy na pierwszą miłość, to co kiedy nas Ewangelia dotarła, to jest to, to jest to, to jest to, co, żeśmy słyszeli te wszystkie świadectwa, Żyjmy w tym, podsycajmy, prawda? I tak ma być, że ja, bo mieliśmy takie dysputy jak głosić, czy musimy, muszę, jak tak, tak mówią, mówi, mówi się, musi to narusi. Ja też mam te dylematy, mam sąsiadów, mam różnych, y, rodzinę, też to przynoszę do Pana, że powinienem, nie? ale tak po, powtórzę, bo mówiłem wczoraj świadectwo tam gdzieś w gronie miałem. Co mogę powiedzieć? Zauważyłem taką jedną zasadę przez ileś tam lat mojego życia. Jak raduję się Panem, jak mam z Nim dobrą relację, to to wszystko samo się dzieje, po prostu to się wylewa, to ja nie muszę się zmuszać do tego, prawda, ja nie chcę tu zasady robić, ale jakby łatwiej mi, kiedy chodzę z Bogiem, kiedy raduję się Nim, to mi łatwiej to przychodzi, to jest spontaniczne, woda się wylewa ku żywotowi dla innych, nie, to jest, woda wytryskuje ku żywotowi, więc nie musi tam ktoś czerpać, i, i, I ja w tym widzę, że, że kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, to wtedy to się dzieje, nie? Kiedy nie jesteśmy, to co mamy do zaoferowania? Nie wiem, nie chcę tutaj też stanowić, nie? Bo jakby ja też sam mam w tym dylemat, nie? Jest napisane, że głoście, no i teraz w czas, nie w czas, to są moje dylematy, nie? Ale zauważyłem taką zasadę, że kiedy radujesz się, kiedy jesteś pełen, to wtedy to spontanicznie przychodzi i nie masz tym dylematu, to wtedy nawet i nie masz wstydu, nie masz nic, po prostu stracisz twarz, mówisz w publice, mówisz różne rzeczy, prawda, i głosisz Ewangelię. I wtedy nie oglądasz się na siebie, zapłacisz każdą cenę, bo to płynie, prawda, więc to jest to, to, to takie coś, Więc, ale to, to jest nasze i nie ma co robić jakiegoś statusu, tylko po prostu każdy z nas ma swoje życie nie? I, i idźmy i, i każdy zda sam za siebie sprawę, nie? że mamy dookoła nas różnych ludzi i, i, i, no i tak tylko tyle chciałem powiedzieć, nie? Żeby, że, że to jest ta moc, musi być w nas. nie? Przepraszam. No.